Minęła 15 tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Maria Furdyna i Andrzej Kocjan. W Sosnowcu uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki żegnają go bliscy przyjaciele politycy. Łukasz, pozostaniesz w naszych sercach. Andrzej Poczobut na badaniach w szpitalu po raz pierwszy od lat spotkał się z rodziną. To robi ogromne wrażenie. I łzy, i emocje. Majówka 2026. Straż Leśna zaczyna akcję w lasach w całym kraju. Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł, ani określonych barw. Tak mówił biskup sosnowiecki Artur Ważny w homilii podczas mszy świętej za zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewkę. Ceremonia w Sosnowcu ma charakter państwowy. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki z małżonką, premier Donald Tusk, parlamentarzyści i samorządowcy przed kościołem zebrały się tłumy. W Sosnowcu jest Anna Orzeł. Aniu, jakie jeszcze słowa padły podczas homilii? No padło tutaj wiele istotnych słów o pojednaniu, zgodzie i o wspólnym działaniu słów, które powinny dać do myślenia i być lekcją dla nas wszystkich. Miłość i dobro nigdy nie ustają. To lekcja obecności, która nie musi krzyczeć. Łukasz nie musiał grzmieć z mównicy, by jego głos był słyszany, mówił biskup sosnowiecki Artur Ważny. Panie Łukaszu, bracie, idź teraz do tego, który obiecał, że otrze z naszych oczu każdą zę. Idź tam, gdzie nie ma już podziałów na naszych i waszych. Zostawiasz nas z pustką, która przejmująco boli, ale i z misją, by nie pozwolić zgasnąć temu płomieniowi dobra, który w nas wznieciłeś. Łukasza Litewkę pożegnał też marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Był oddany ludziom i sprawom. Ludzie mu wierzyli, widzieli w nim szansę. Na ratunek. Był dobrym człowiekiem. Łukasz, pozostaniesz w naszych sercach. Poseł Łukasz Litewka pochowany zostanie na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Z Sosnowca Anna Orzeł, dziękujemy. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.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 Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, podkreślał rolę Andrzeja Poczabuta w Drodze Białorusi do Wolności. Dla mnie on jest przykładem. To jest bohater. To naprawdę wielki człowiek, który już wpisał swoje imię i nazwisko do historii stosunków Białorusinów i Polaków. Andrzej Poczabut spędził w białoruskim więzieniu ponad pięć lat. Wczoraj wrócił do Polski. Sąd okręgowy w Lublinie przedłużyło trzy kolejne miesiące do 3 sierpnia. Tymczasowe areszty dla Patryka M. Pseudonim Wielki Buł. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura. Nie było żadnych wątpliwości, mówi rzeczniczka sądu okręgowego w Lublinie Marta Śmiech. Sąd wskazał realne zagrożenie surową karą pozbawienia wolności w stosunku do podejrzanego. Sąd uznał, że wobec podejrzanego zachodzi także uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się. Decyzja sądu jest nieprawomocna i przysługuje na nią zażalenie. Patryk M. w lutym trafił do aresztu, usłyszał pięć zarzutów. Dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej narkotykami. To są aktualności jedynki. Benzyna w górę, diesel w dół. Ministerstwo Energii ustaliło górny limit cen paliw na stacjach, który będzie obowiązywał jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 ,28 zł. 28 groszy, a oleju napędowego 7 ,14 zł. 14 groszy. Pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, wprowadzono w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie i zablokowaniem ciśniny Ormus. Obniżone stawki podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy będą obowiązywać co najmniej do 15 maja. Straż Leśna zaczyna w całym kraju akcję Majówka 2026. Strażnicy będą patrolować lasy i sprawdzać, czy wypoczywający nie łamią przepisów. Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wyjaśnia, na co straż będzie zwracać szczególną uwagę. Niewłaściwe użycie e, ognia, rozpalanie ognisk tam, gdzie nie powinniśmy e, rozpalać wjazdy nielegalne samochodami na tereny leśne, e, czy też kradzieże, ale nie tylko mówię tutaj o kradzieżach drewna, ale na przykład od kradzieża infrastruktury turystycznej, edukacyjnej, bo takie zdarzenia też e, mamy na naszych terenach. Ogólnopolska akcja Majówka potrwa w lasach do piątku, 8 maja.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 54% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Jeszcze przez dwie godziny zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej. Umiarkowana jakość powietrza w Radomiu. Święto i na Mazowszu bardzo dobra. W pozostałej części Polski jakość powietrza jest dobra. Jedynka. Polskie Radio. Reklama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 rock like the way we rock it so don't stop Just Tańca, więc będziemy tańczyć, a właściwie będziemy poruszać się wokół tańca z igłą, nitką i całą masą detali, które są konieczne, żeby przygo przygotować wystrzałowy strój do tańca. Czy Państwo już wiedzą o czym mowa? Folder ulubione Ula Kaczeńska, zapraszam do godziny 16. Ja ze mną w studiu już kostiumografka Martyna Łach, która znalazła czas, a nie jest jej teraz łatwo znaleźć czas, żeby przyjść do naszego studia i opowiedzieć o kulisach tańca z gwiazdami, czyli chyba najpopularniejszego tanecznego show w telewizji, jeśli nie w ogóle najpopularniejszego show w telewizji. Ty odpowiadasz za kostiumy, czyli za te piękne stroje, w których oglądamy tak. tancerzy. Na jakim etapie jesteście przygotowani do finału, bo to już tuż, tuż, prawda? Tak. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. E Proszę powtórzenie pytania. Na mogę, jakim jesteście etapie, etapie hmm? przygotowań do, do, do finału? No, obecnie jesteśmy przed półfinałem, e, gdzie mamy pięć par. Każda z pięciu par będzie tańczyła dwa tańce. Czyli, Czyli szyjemy tak jakby podwójnie kostiumy dla, każdej, no, dla każdej z par. Czyli tych kostiumów w tym momencie mamy dziesię e, dzies dziesięć. Plus będą też dodatkowi tancerze, których też ubieramy pod dany występ e, dla naszej danej gwiazdy. No dobra, to Sprawdźmy, jak wygląda Twój plan dnia. Jest yy, niedzielny program. Tak. Kiedy dowiadujesz się, jakie kostiumy będziesz musiała przygotować na kolejny program? Mm. Tak naprawdę dostaję taką informację w piątek, w sobot w piątek albo w sobotę, natomiast nie mam głowy do tego, żeby zająć się kolejnym odcinkiem, ponieważ mam, tak jestem, tak mam ja przynajmniej, że muszę zakończyć jeden odcinek, jeden etap kostiumów, żeby przejść do kolejnego. E, także też e, mam taki reset, który potrzebuję mieć dla siebie i to jest poniedziałek, e, bo to nie ma sensu projektowanie kostiumów w poniedziałek, przynajmniej w ja tak nie potrafię, bo muszę sobie odpocząć i tak jakby od, Dostaję wtedy, rozmawiam z gwiazdami, to sobie na, pod, pozwalam na ich telefony, mhm. rozmawiamy. E, oni opowiadają, jaka, jaka będzie ich choreografia pod dany utwór i, i, i dany styl tańca. I wtedy zaczynam coś myśleć e, a propos kostiumu, ale na spokojnie. I w sumie takim kluczowym u mnie dniem jest wtorek, koło godziny czwartej rano, piątej. To zależy ile muszę zrobić projektów, mhm. ale wtedy jest mi jakoś najlepiej, też jestem mistrzem. robić sukienki latino, pasodoble, tango. Uwielbiam tango, bo lubię też bardzo się bawić koronką. Mhm. Eee, najmniej lubię, i to, to jest foxtrot, quickstep, takie sukienki trochę oczywiste, ale nieoczywiste. Bo do walca to zawsze wiemy, że panie chcą być bardziej księżniczką. Eee, czyli to cały czas jest, tak? Tak, tak, tak. Jest, <śmiech> to też wielki. zależy oczywiście od ich choreografii, <śmiech> ale e, jak dam zbyt po prostu biedną, czyli taką z, z bardziej... E, z wiewną suknię do walca, to potrafię usłyszeć od gwiazdy, że kurczę Martyna, ale no mi się marzyło być e, księżniczką. To są te dawne, z tych dawnych lat i po to przyszłam też do tego programu, żeby być w takiej, e, pokazać się w takiej kreacji. Martyna Łach, kostiumografka od spełniania marzeń. Jest dzisiaj razem z nami kostiumografka, oczywiście pracująca i tworząca stroje do programu Taniec z gwiazdami. Za chwilę wracamy do rozmowy. Porozmawiamy o psychologii ubioru. Brzmi poważnie? Mam nadzieję, że będzie mniej poważnie, niż to rzeczywiście zabrzmiało na antenie. Spoglądam w niebo, a gdyż noc, oblepię skórę, wkryza się w kość. Jak sny o tobie, zawieszam wzrok, Niebo skłonie Myślę o tobie ciągle To program pierwszy Polskiego Radia i audycja Folder Lubione, w której to audycji kręcimy się na parkiecie w pięknych strojach zaprojektowanych przez Martynę Łach, kostiumografkę związaną z tańcem z gwiazdami. Martyna jest z nami w studiu. Proszę, masz coś takiego, po powiedz, czy masz coś takiego, kiedy pojawia się nowa obsada i oni przychodzą do ciebie, tancerze i gwiazdy, to już potrafisz rozpoznać, kto wygra program? Um, bardzo ciekawe pytanie. <laughs> Zaczynam, mogę zacząć od tego, że oni wszyscy, y, pierwsze nasze wspólne spotkanie i y, szycie kostiumów, to jest dla mnie stres bardzo duży, ale myślę, jak i dla nich. Ja im mm -hmm. zawsze tłumaczę, że słuchajcie, to jest tak, że ja też się stresuję. Nie tylko wy, bo wy musicie mi zaufać, że te kostiumy to jest coś innego, e, co macie na sobie, czego w życiu nie mieliście jeszcze. Tak mi się wydaje, że nie graliście może w jakimś filmie e, tanecznym. E, czy widzimy czasami tak, bo chociaż się zawsze z moją panią krawcową, taką panią Anetką, która jest świetna w swojej e, pracy... E, Staramy się po pierwszych przymiarkach tak, no dobra, to kto myślisz, że będzie w tym finale? Ale Jak, jak często udało wam się trafić? E, no, trafiamy. To nie będę pytała, tego trafiamy? raz na odsłonę. Teraz do Coś przegadałyśmy, ale nie, co by, kto będzie w finale, to się jeszcze okaże. E, fajnie się okazał Gamu naszym takim czarnym koniem tej edycji, bo super tańczy razem z Hanią Żudziewicz, która jest wspaniałą i wybitną tancerką i na parkiecie pokazuje po prostu jak, jak, jak torpeda chodzi w, w tańcu. Mnie? Całkowicie, znaczy, może nie całkowicie zaskoczyła, bo wiem, jaki potencjał aktorski drzemie w Magdzie Boczarskiej, ale też jej umiejętności taneczne i to, w jaki sposób porusza się na parkiecie tak. ze swoim tancerzem, to ze swoim partnerem w tańcu, to jest rzecz niesamowita. To jest 100% elegancji, kobiecości, nie wiem, no prawie ideału piękna. Zastanawiam się, czy aktorki, które wydaje mi się mają dużą świadomość swojego ciała, swojego bycia na scenie i w życiu codziennym, najczęściej czepiają się co do stroju, z najwięcej mają uwag, czy jak to wygląda? E, właśnie nie. Bardziej bym powiedziała, że to są osoby spoza y, świata aktorskiego, czyli bardziej może influencerki, y, ponieważ aktorki jednak mają świadomość współpracy z kostiumografem i wiedzą, na czym polega nasza praca i... Y, i przede wszystkim to jest też dużo rozmów ze sobą, bo z Magdą pierwszy raz, jak się poznałyśmy na takim wieczorku zapoznawczym, kiedy przedstawia nas dyrektor, cały zespół, który pracuje w produk produkcji i plus nasze gwiazdy, to Magda jak podeszła do mnie, to od razu powiedziała swoje ulubione kolory albo tak naprawdę też kolory, w których nie lubi. I to było tyle. A potem powiedziała mi, że jak popatrzyła na mnie, tak, nie no, ja myślę, że my się dogadamy. I w sumie uważam, że z Magdą się super też dogadałyśmy. Jakby staram się z każdą gwiazdą podchodzić do każdego indywidualnie. I, i, i to jest dużo też czasami ich przekonywania, że musicie mi zaufać, że ten krój na pewno zrobi ci dobrze. I tak miałam z Magdą e, w tej edycji e, przy w kilku sukienkach, tylko teraz akurat mi wyleciała, która to była, mm -hmm. w którym odcinku. No one były dość odważne. Oczywiście, to była czerwona koronka mm -hmm. i Magda miała obiekty, nie do koronki samej, tylko mówiłam, a może Czarna, Ja mówię, Magda, słuchaj, zaufaj, będzie świetnie. I mam w głowie taką sukienkę, w której będziesz naprawdę wyglądała obłędnie. I to jest sukienka, w której tańczyła tango Argentino z Mateuszem, czyli ze swoim partnerem i z Jackiem, partnerem tanecznym. Czy potrafisz jeszcze patrzeć na ubrania nie przez pryzmat kamery? E, to znaczy tak to, za, to zależy, bo na przykład byłam przed tą edycją na wakacjach, e, e, byłam na Bali i przechodziłam, jechałam samochodem i przychodziła taka dziewczyna, która miała e, powycinaną sukienkę, a tak jakby jedna strona była cała w Lijksz, ale to było takie bardziej, a w druga strona to był stanik e, i majtki. I to było takie ewidentnie plażowe. Ja to zobaczyłam, e, poprosiłam moją przyjaciółkę, żeby zrobiła zdjęcie tej, tej dziewczynie w tej bo ja wiem, że to będzie świetne, jak się to poprzerabia do, e, do, do Rumby. Mhm. I zrobiłam to w pierwszym odcinku u Julii Sury z Sebastianem Fabiańskim. Zains ta dziewczyna idąca e, wtedy na tą ulicą po prostu zainspirowała mnie, że zobaczyłam, że to się świetnie w tańcu sprawdzi. Tylko po prostu z udoskonaleniem. Czyli zwykły kostium kąpilowy i gdzieś zarzucona e, narzutka e, pomogły mi stworzyć sukienkę właśnie na pierwszy odcinek. Proszę, e, niech to nie będzie nasza ostatnia konsultacja kostiumograficzna. E, Martyna Łach, kostiumografka tańca z gwiazdami, była dziś ra razem z nami. Mam nadzieję, że wróci, żeby jeszcze z opowiedzieć Blikohęcią. o takich <laughs> rzeczach, ale na razie wraca i do działania. Dwa odcinki, ostatnie przed nami. Pięknie, dziękuję. Super, ja też bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Last Chance to dance w Międzynarodowym Dniu Tańca. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zbliża się godzina 15.30. U nas oznacza to jedno. Skrót aktualności. Skrót aktualności przedstawi Andrzej Kocjan. W Sosnowcu uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki. Tragicznie zmarłego działacza lewicy żegnają bliscy, przyjaciele, politycy. Straciliśmy kogoś absolutnie wyjątkowego, jedynego i niepowtarzalnego, na wskroś autentycznego. Niespełna pół godziny temu skończyła się msza święta. Po niej kondukt żałobny wyruszył na cmentarz. Tam uroczystość będzie już tylko rodzinna. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut jest na badaniach w warszawskim szpitalu MSWiA. Tam też pierwszy raz po latach zobaczył się ze swoją rodziną. To robi ogromne wrażenie i łzy i emocje. Mówi prezes potlaskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska. Sąd Okręgowy w Lublinie przedłużyło kolejne trzy miesiące tym tymczasowy areszt dla Patryka M. Pseudonim Wielki Buł. Mężczyzna trafił do aresztu w lutym. Usłyszał pięć zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej narkotykami.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 Podcast Czarnobyl. Prawdziwa historia polskiego radia zdobywa popularność w serwisach streamingowych. Produkcja Romana Czajarka trafiła na pierwsze miejsce trendów na Spotify, a w rankingu Apple Podcast zajmuje trzecie miejsce wśród najchętniej słuchanych. Premiera trzeciego odcinka jutro o 6.30. A pełne wydanie aktualności o 16.00. Abdul, Ciekawa jestem, czy Państwo pamiętają ten numer. W programie pierwszym Polskiego Radia za 25 minut będzie godzina 16. Rysunki, znaki, gesty, dźwięki to wszystko pojawia się wtedy, gdy zawodzi słowo. O szukaniu alternatywnych sposobów komunikacji opowiada wystawa Karoliny Wiktor, ka kartografia macierzyństwa, którą można oglądać w Zachęcie w Warszawie. Artystka doświadczyła poudarowej afazji, co miało ogromny wpływ na jej funkcjonowanie i doświadczanie macierzyństwa. O wystawie opowiada jej kuratorka Katarzyna kołodziej podsiadła. Afazja totalnie przerwała dotychczasowe życie artystki. Nie mogła Pisać, nie mogła czytać, nie mogła chodzić. Doznawała połowicznego paraliżu ciała, miała problemy poznawcze, również problemy związane z orientacją czasowo-przestrzenną. Intensywnie rehabilitując się rok później, mm, dowiedziała się, jak sama określa, o zwrocie akcji w swoim życiu, że jest w ciąży. I dlatego też wystawa Kartografia Macierzyństwa w centrum stawia relacje matki z południową afazją oraz córki. Od samego początku bardzo ważnym elementem tej, tej relacji była właśnie sztuka, ponieważ kiedy zawodziło Słowo to rysunek, gest, rytmy były tą alternatywną formą komunikacji i rysowanie, zarówno poprzez Igę, jak i poprzez Karolinę Wiktor, to było coś, co konstytuowało ich edukacyjną wspólnotę bliskości, która opierała się właśnie na wzajemnej trosce, ale też na wzajemnym uczeniu się od siebie. Czy to ze względu na trudne doświadczenia artystki, prace znajdujące się na wystawie, nie tylko możemy, Zobaczyć, ale wręcz poczuć, doświadczyć, bo całość ma charakter taki mocno interaktywny. Karolinie Wiktor bardzo zależało na tym, żeby publiczność mogła w jakiś sposób doświadczyć tego, z czym ona się mierzyła przechodząc przez połudarową afazję. Bardzo ważnym punktem na wystawie jest gra w litery. Interaktywna praca, która zachęca publiczność do tworzenia słów z liter czcionki braku i z jednej strony uzmysławia nam to właśnie ten chaos, z którym mierzyła się sama artystka chaos znaków, chaos, y, chaos liter, z których nie była w stanie stworzyć podstawowych słów, takich jak słowo dom. A z drugiej strony te niekompletne litery mają w sobie bardzo duży potencjał kreacji i w ogóle kreatywnego podejścia do konstruowania komunikatów. Czcionka braku na wystawie pojawia się właśnie poprzez grę w litery, poprzez pojedyncze znaki hasła, takie jak lubię Ciebie kochać, hasło poafazyjne artystki, aż po przeskalowane litery, które wyznaczają relacje w historii macierzyństwa Karoliny Wiktor. Wystawa stawia też wiele pytań, na które trudno jest znaleźć odpowiedź. Które pytania są najważniejsze? Jak kobiety z niepełnosprawnościami doświadczają macierzyństwa? Jak działalność artystyczna może rozszczelniać Pojęcie sztuki. W jaki sposób projekt Karoliny Wiktor Neuroużyteczna usprawnia i wzmacnia widzialność osób z neurologicznymi niepełnosprawnościami? Jak sztuka może realnie być narzędziem wspierającym w sytuacjach, kiedy doświadczamy neurologicznych niesprawności? Wystawę Karolina Wiktor, Kartografia Macierzyństwa, można oglądać w Warszawskiej Zachęcie do końca tego tygodnia, a tematem zajęła się Marta Zinkiewicz. Daj znać, czy jeszcze Wszystkie że Je... You for coming home, sorry that the chairs are all worn I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe be eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm Paneł Balej i utwór Gold. 14 minut zostało do godziny 16. Nic więc dziwnego, że do naszego studia wkroczył dzielnie Michał Strzałkowski, żeby w kilku słowach opowiedzieć o tym, co po 16. Dzień dobry. Dzień dobry. W Ekspresie jedynki jak to w Ekspresie będziemy od jednej do drugiej ważnej rzeczy się przenosić. Powiemy troszkę już spokojniej w mniejszych emocjach o uwolnieniu Andrzeja Poczybuta. Wczoraj się bardzo mocno z tego cieszyliśmy. Myślę, że nie tylko koledzy po piórze czy po mikrofonie Andrzeja, czyli dziennikarza, ale bardzo wiele osób, bo to taki naprawdę człowiek yy, wzór w wielu obszarach i to jest zawsze dobra wiadomość, że tacy ludzie odzyskują wolności, mogą to swoje zdrowie odbudować. No ale dziś się trochę zastanowimy, co, co, co dalej. Andrzej ma plan, żeby na Białoruś wrócić. Pytanie, czy to jest yy, bezpieczne dla niego, yy, byłby to bezpieczny dla niego krok. Ale skoro o bezpieczeństwie, to powiemy też, jak się nie dać internetowemu oszustom, bo yy, dużo ostatnio mówimy w związku z jedną z yy, głośnych firm o o e, tym, że no, bardzo trzeba być ostrożnym w inwestowaniu swoich pieniędzy. Niestety w, w internecie wiele jest różnych pokus, wabienia nas różnymi dziwnymi inwestycjami, jak się temu nie dać, jako odróżnić te bezpieczne od tych niebezpiecznych, o ile e, oczywiście mamy co zainwestować, bo to jest też... To jest, ale to jest Ważne, jakby temat na zupełnie inną tak. rozmowę, natomiast rzeczywiście jak zachować zdrowy rozsądek, umiar, jeśli chodzi o wybory. I jak nie używać emocji do podejmowania ważnych życiowych decyzji. Myślę, że to jest ważna rzecz. To proszę koniecznie zostać z nami o godzinie 16.00 Ekspres Jedynki i Michał Strzałkowski. A my pięknie dziękujemy. Fajne dziewczyńskie trio robiło tę audycje. Ula Kaczyńska, Monika Gural, Kasia Dbrawska. Dobrego popołudnia i do usłyszenia jutro. She like the love, she like the hat I've seen it all, too many times You're him more, she's dropping back Fork in the road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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. Cały czas zablokowana jest Krajowa Dziewiątka na trasie Opatów Rzeszów w pobliżu Trzebiesławic. Tutaj na 17 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, dwa ciężarowe, wskutek czego trzy osoby zostały ranne. Na 17 kilometrze nie można przejechać. Jeśli chodzi o objazd, to dla samochodów ciężarowych będzie on przez miejscowość Łoniów. Teraz a czwórka dobre informacje. Między węzłami Kostomłoty Kąty Wrocławskie w pobliżu Kostomłotów odblokowano przejazd w kierunku granicy państwa. Tam wcześniej na 132 kilometrze zderzyły się bus i samochód ciężarowy. Nie było poszkodowanych, ale autostrada była całkowicie zamknięta. Teraz widać, że korek, który utworzył się w tym miejscu, powoli się rozładowuje. A czwórka, odcinek między węzłami Kędzierzyn-Koźle-Krapkowice w pobliżu Dolnej, też odblokowany tam z kolei na Opolszczyźnie, było zwężenie w kierunku Wrocławia na czas wyciągania samochodu ciężarowego z rowu. Na 268 km można tutaj jechać już bez przeszkód. Za to cały czas utrzymuje się korek na wjeździe do Wrocławia od strony wrocławskich i mamy też ale już niewielki korek na wysokości Nowej Wsi Legnickiej w kierunku Wrocławia tam przypomnijmy trwają prace drogowce drogowe, drogowe malowane są pasy jest już wzmożony ruch zdecydowanie na a na obwodnicy Krakowa w obie strony ale dłuższe zatory są w kierunku Katowic mamy też korek na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Wadowic na 75 C, między Brzeskiem a Nowym Sączem w pobliżu Tęgoborza także na drodze krajowej numer 44 na odcinku Sidzina Kraków i przy zjeździe i wjeździe do Krakowa węzłem Kraków Południu od strony Zakopianki. Chodzi o prace prowadzone w Libertowie. No i właśnie stąd ten korek jest niestety w obie strony. 22 513 11, 11 to numer do Radia Kierowców.